Młodzi ludzie, że młodzi ludzie na zachodzie Europy, no nie dotyczy to wszystkich oczywiście, ale nie przejawiają szczególnego zainteresowania Kościołem, tak, tak powiedzmy, że dokonując wyboru zawodu takiego czy innego, nie kierują się kryteriami tak, takimi jak, jak Kościół poleca, wchodząc w związki małżeńskie, również nie, nie uwzględniają wielokrotnie Kościoła, co z naszej strony wygląda na to, że nie uwzględniają jakby głębszej duchowej strony człowieka tajemnicy otwarcia się na, na Pana Boga, na, na transcendencję, że ma jakby inną wrażliwość, a może nie mają tej wrażliwości, jaką, jaką powinni mieć. I jest tam powiedziane, jest tak powiedziane, tak w ramach wniosków, w tym dokumencie, że, e, że, e, e, w Europie kulturowo złożonej i pozbawionej odniesienia do Boga, podobnej do wielkiego panteonu, przeważającym modelem antropologicznym wydaje się być człowiek bez powołania. Modelem antropologicznym wydaje się być człowiek bez, bez powołania. Człowiek bez powołania, co to za typ człowieka? To odnosi się do tych, którzy są obojętni religijnie i nie mają odniesienia do, do Boga. Są oni określeni jako ludzie bez egz gramatyki egzystencji, którzy nie wiedzą skąd tak naprawdę są i dokąd zmierzają. I to jest taka sytuacja no, wynikająca z laicyzacji która się dokonuje i która do nas, do Polski także wkracza dość zdecydowanie. Papież Jan Paweł II, który przeżywał bardzo kwestie kultury i zmian kulturowych, które się dokonują w Europie, no bo one są związane z takim podłożem dla ewangelizacji, czy ewangelizacja się może Powieść lepiej czy gorzej, trzeba rozeznać kulturę, do jakiej ona jest kierowana. W adhortacji Kościół w Europie papież napisał, Kościół ma do zaoferowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, Źródło nadziei, która nie zawodzi. Jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofiarowania na początku trzeciego tysiąclecia, to samo orędzie, które stanowi jego jedyne bogactwo. Jezus Chrystus jest Panem, w Nim i tylko w Nim jest zbawienie. O, w tej Europie, która się lajcyzuje, papież przypomina, że wielkim bogactwem jest o chrześcijańskie, o Chrystusie Zbawicielu i że Europa dzisiaj powinna się integrować w tym sensie także duchowym, nie tylko ekonomicznym, gospodarczym, ale i duchowym, no i tutaj tym duchowym spoiwem, powinna być wiara w Jezusa Chrystusa. Przypomina mi się taka jeszcze myśl, że papież miał powiedzieć kiedyś, Jan Paweł II, że wiąże duże nadzieje z Polską i z Chorwacją, że te dwa kraje mogą przyczynić się jakby najbardziej do, do ewangelizacji e, Europy, że mają jakieś wartości, które mogą, mogą wnieść. A więc e, e, tutaj wychodzimy od tego kontekstu kulturowego, by podkreślić, że nasze powołanie e, chrześcijańskie jest e, no, e, urzeczywistniane, realizowane w kontekście zawsze kultury, która na nas oddziałuje. Co oznacza bliżej powołanie? Powołanie jest określane jako taka myśl Pana Boga. Zamysł Pana Boga, Stwórcy i Zbawcy w stosunku do człowieka. Jest to zamysł taki, by człowiek mógł zrozumieć siebie i mógł zrealizować swoje życie i ten cel ostateczny, który Pan Bóg mu wyznaczył. Wierzymy, że nasze istnienie jest owocem miłości Boga Stwórcy, bo niejednokrotnie Pismo Święte o tym mówi, potwierdza nam to, że Pan Bóg umiłował człowieka i go stworzył. Czyli, że człowiek jest powołany do istnienia przez Boga, do relacji z Nim i że życie nasze jest darem udzielonym nam. No, nie jest czymś oczywistym, jest czymś tajemniczym dlaczego znaleźliśmy się na świecie i że e, mamy te szanse e, żyć i że życie jest dziełem czy arcydziełem miłości Boga i zarazem e, skoro jest ono e, tym owocem miłości Boga to znaczy, że z tego już możemy e, wyprowadzić nasze powołanie do, do miłości, bo Panu Bogu się powinno na tę Jego miłość jakoś odpowiedzieć. Jest to taka pierwsza, można powiedzieć, radosna nowina, że człowiek jest stworzony przez Boga, powołany do relacji z Nim, do miłości. W Księdze Rodzaju jest napisane, że mężczyzno i niewiasto stworzył ich, że właściwie człowiek to mężczyzna i kobieta, nie oddzielnie tylko, ale kompletnie rozumiany człowiek to mężczyzna i niewiasta, że jest tutaj jakiś zamysł u początku, on uwzględnia to zróżnicowanie płciowe. Człowieka. Tak. Bóg, mówi papież, z kolei w tej adhortacji o rodzinie, wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i współpracę. Miłość jest zatem, podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Chciałbym podkreślić słowo wrodzonym powołaniem, że to, że człowiek w ogóle przychodzi na świat, rodzi się, biorąc pod uwagę to skąd i dokąd zmierza, ma wrodzone powołanie do miłości. Trzeba więc to powołanie odkrywać i je przeżywać. Oczywiście jest to możliwe, gdy wchodzimy w relacje bardziej świadomo z Bogiem, gdy te relacje w Kościele Chrystusowym przeżywamy, gdy też myślimy o o tym właśnie naszym miejscu i o tym, jak mamy to powołanie realizować. Czyli, że nie tyle indywidualnie, co we wspólnocie jest to Kościoła Wiernych, jest to możliwe, a taką, także takim uszczegółowieniem jakby Kościoła jest mniejsza wspólnota, w której człowiek może przeżywać doświadczenie wiary. Nie tylko, że być na jakimś nabożeństwie czy na mszy, ale może przeżywać też doświadczenie wiary, albo może z innymi rozmawiać na temat wiary. Pierwszą taką wspólnotą doświadczenia wiary była wspólnota apostołów, którzy gromadzili się wokół Jezusa zadawali pytania i mieli to ważne doświadczenie, które stało się jakby podstawą dla całego Kościoła. Święty Jan w swoim pierwszym liście napisał Bóg jest miłością. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. O, tu jest bardzo ważne stwierdzenie, że wiara apostołów dotyczyła miłości Pana Boga do człowieka, objawionej w Jezusie Chrystusie, i potem jeszcze tak umocnionej przez Ducha Świętego. A święty Paweł, który nie należał do apostołów, ale przeżył inne, niezwykłe doświadczenie, bo został powołany na apostoła przez Chrystusa zmartwychwstałego powiedział, że miłość Chrystusa przynagla nas. Pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Jezus Chrystus, aby ci, co żyją, nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł, i stał. Te słowa są takim apelem do e, życia dla Pana Boga i jakimś e, takim przekonaniem, że e, w Chrystusie objawiła się miłość Pana Boga do człowieka i wielu świętych się powołuje na te słowa, rozumie je jako pewien apel taki, że ta miłość Chrystusa nas przynagla i co my na to możemy odpowiedzieć. Nawet nasz założyciel, święty Vincenty Palotti, żeby nie sięgać daleko, bardzo często powtarza te słowa, że miłość Chrystusa powinna nas przynagrać, żebyśmy sobie o tej miłości Chrystusa przypominali. Tak. Dwie wypowiedzi Jana Pawła II na temat tego powołania do miłości. Papież, jak wiemy, nie tylko mówił o wierze w Pana Boga, w Jezusa Chrystusa, ale jest nazywany takim antropologiem, czyli który zauważał człowieka i człowieczeństwo i rozwój człowieczeństwa, co jest, to jest ważne też dla kwestii małżeństwa. I mówi tak, Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. W tym przypadku pisze miłość z dużej litery. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus, odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów, jeśli tak wolno się wyrazić, ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją własną wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. O, czyli człowiek nie może żyć bez miłości i ta miłość w pełni się objawia w Chrystusie. Dalej, z Redemptor hominis, niezwykła wypowiedź, która może stanowić dla nas takie wezwanie do życia duchowego. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Musi jako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także zdumieniem nad sobą samym, jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego, tak potężnego odkupiciela. Yy, właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną nazywa się chrześcijaństwem. Tu jest właśnie zachęta, by się przybliżyć do Chrystusa i by asymilować te wielkie tajemnice wiary. Yy, to jest taki yy, sposób, właśnie obrazowy jak podany, jak, jak zgłębiać naszą wiarę, nasze chrześcijaństwo. I co jest bardzo ciekawe i nowe w wypowiedzi papieża, bo zawsze mówiono, że wiara i Pan Bóg i koncentracja taka w była na Bogu. Tutaj mamy także ukazanie człowieczeństwa, że człowiek Odkrywa swoją wartość, godność, gdy wchodzi w te właśnie tajemnice wiary. Bardziej odkrywa wartość i godność swojego człowieczeństwa. Tak, to są rzeczy, na które przedtem nie zwracano uwagi, a w nowszej nauce Kościoła to człowieczeństwo jest bardziej dostrzegane. I nie tylko dojrzałość ogólnie tutaj jest ludzka, ważna, ale ta, to człowieczeństwo jest ważne w przeżywaniu powołania małżeńskiego. powołaniu małżeńskim, które wpisuje się w powołanie chrześcijańskie, bo powołanie do świętości, do zjednoczenia z Bogiem jest pierwsze jakby, jest pierwsze. Jest w Piśmie Świętych, ujawniliście do Efezjan, powiedziane, że Pan Bóg nas powołał jeszcze przed założeniem świata, żebyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Czyli powołanie do świętości jest, jest pierwsze, a potem to powołanie do małżeństwa się w to powołanie wpisuje i w zależności od tego jak człowiek zrozumie to powołanie pierwsze czy można przy swojej sobie, czy jakieś doświadczenie tego powołania przeżyje a najbardziej je przeżywa we wspólnocie Kościoła czy w mniejszej wspólnocie wiary, to bardziej będzie osadzał swoje powołanie do małżeństwa w tym kontekście właśnie chrześcijańskim. Nie tyle w kontekście kulturowym, gdzie jest wiele znaków zapytania, trudności. Mówimy o duchu świata, który oddziałuje mocno, ale będzie jakby wewnątrz Kościoła bardziej obecny I będzie to swoje powołanie przeżywał wewnątrz, wewnątrz Kościoła. W powołaniu małżeńskim chodzi o to, żeby żeby przeżywać te relacje Jezusa do Kościoła, że Pan Jezus umiłował Kościół i oddał się za swoją oblubienicę. Kościół po łacinie to Eklezja, czyli rodzaj żeński. W języku polskim nie oddaje tego. Jest oblubienicą Jezusa Chrystusa, za którą Pan Jezus się poświęcił I małżeństwo ma te relacje jakby, to, to się relacją inspirować i ma ją wyrażać, mają wyrażać te tajemnice, oczywiście otwierając się na łaskę Bożą, na łaskę Bożą. Bo w małżeństwie chodzi o przeżywanie tej miłości naturalnej, ale zarazem włączonej w kategorię tej miłości Pana Boga do człowieka i y, w kategorię naszej odpowiedzi na miłość Boga do człowieka. Czyli mówimy o dwóch y, takich kategoriach miłości i one funkcjonują te nazwy y, w y, języku kościelnym. Pierwsza kategoria to Eros, a druga y, Agape. Y, y, y, pierwsza kategoria to miłość naturalna, która, zaraz chciałbym ją bliżej opisać, jest przeżywana między tymi, którzy zakochują się w sobie, a druga kategoria to jest ta duchowa, która jest może bardziej bezinteresowną kategorią miłości. I jest tutaj kwestia, jak ta jedna naturalna miłość ma się otwierać na, na miłość Bożą, jak ma się w nią wpisywać, łączyć i jak ma się rozwijać. Bo życie w małżeństwie jest zarazem pewnym rozwojem miłości. Rozwojem miłości, która ma swoje etapy jakieś i powinna no, przeżywać ten rozwój. Nieraz nie przeżywa regres, oczywiście, przeżywa kryzys, ale właśnie normalną taką jakąś drogą jest, jest rozwój i dobrze jest znać to, to właśnie, tę drogę. Otóż zacznijmy od przeżycia miłości, bo małżeństwo jest zbudowane jakby na dwóch takich decyzjach, małżonków, przysiędze małżeńskiej, której zawiera się zgoda na wzajemny wybór i na tę wspólną drogę życia oraz dar z siebie dla drugiej osoby, i tutaj mówimy o tym darze pełnym. Y, także własnego ciała. Otóż młodzi ludzie, gdy się zakochują, nawiązują relacje ze sobą. Y, to nie, może, nie musi dotyczyć tylko młodych, y, oczywiście. Y, zachwycają się y, sobą, przeżywają y, te relacje jako coś szczególnego i y, y, y, nieraz no, zdarza się, że nie przeżywają pewne trudności, nieporozumienia, ale ta relacja tak się rozwija, że dokonuje się wybór tej drugiej osoby jako bardzo ważny. Jeden z fenomenologów opisuje przejawy miłości na tym pierwszym etapie, mówiąc, że chodzi tutaj o takie elementy jak po pierwsze afirmacja drugiej osoby, Afirmacja, czyli takie pełne potwierdzenie, akceptacja, jakby bezwzględna. Tak, które człowiek mówi wobec tej, tej drugiej osoby. Dalej mówi o, o tym, że dokonuje się to jest, zwróćmy uwagę, piękne określenie, intronizacja tej osoby wybranej, bo wybieramy jakąś osobę i ją podnosimy jakby na wyższy piedestał, co nie dokonuje się wobec innych osób. I ona staje się szczególnie cenną, wartościową dla tej osoby, która się w niej zakochuje. Dalszym elementem fenomenu miłości jest to, że osoby takie udzielają sobie kredytu miłości. Kredyt to jest taki, takie zaufanie. Kredyt tutaj polega na kredycie wiary. Święty Paweł mówi w liście do Koryntian, że miłość wszystkiemu wierzy. No więc y, dajemy wiarę tej drugiej osobie, y, tak się nastawiamy pozytywnie wobec niej, że widzimy w niej jakby same dobre rzeczy. Y, interpretujemy y, wszystkie cechy tej drugiej osoby, jak określa tenże y, człowiek w górę, czyli pozytywnie, tak, że dajemy pełne zaufanie tej drugiej osobie, w odróżnieniu od sytuacji, gdy człowiek na przykład nienawidzi kogoś drugiego, to wtedy tak depresjonuje i jakby interpretuje w dół wszystkie jej cechy. Nawet zakochani jakby nie dostrzegają swoich wad, tylko wady tłumaczą jakoś łagodniej. Jakby nie widząc, że w nich jest istota tej osoby, ale że one są takie może mniej ważne, dodatkowe, da się je łatwo przezwyciężyć. Takie jest tutaj podejście. I to jest ten etap zakochania jakby osób. I taki, taki stan, no... Jest, tak to można ten stan opisać. Kościół był nieraz oskarżany o to, nauka kościoła, że się zajmuje tylko miłością Boga i że narzuca małżeństwu tę miłość, a za mało uwzględnia miłość ludzką. Za mało ludzi prowadzi od tej miłości naturalnej do do tej właśnie miłości nadprzyrodzonej agapę i dlatego w nowszych dokumentach między innymi zachęcam do przeczytania encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. Tam jest piękna taka też rozważanie na temat tego jak można połączyć Erosa z miłością Bożą. I przeczytam dwa zdania z tej encykliki, że jest w tej miłości właśnie wymiar naturalny i chrześcijaństwo nie nie dystansuje się wobec y, y, miłości naturalnej. Jeśli eros początkowo jest przede wszystkim pożądający, wstępujący, y, fascynacja y, ze względu na wielką obietnicę szczęścia, w zbliżeniu się y, do drugiego będzie stawiał coraz mniej pytań o siebie samego, a będzie coraz bardziej szukał szczęścia drugiej osoby. Będzie się o nią coraz bardziej troszczył, będzie się poświęcał i pragnął być dla niej. W ten sposób włącza się w niego moment agapy. W przeciwnym razie Eros upada i traci swoją naturę. Tak mówi Benedykt XVI, że, y, że tak y, włącza się wraz z rozwojem miłości naturalnej w tę miłość, ta, ta miłość duchowa, boska i że one się łączą razem. Że w początkach Eros jest tą miłością porządliwą, szukającą własnego zadowolenia i szczęścia, a potem, że jest tą miłością bardziej duchową i że nie chodzi o to, żeby eros znikł, tylko żeby doszło do jakiejś takiej syntezy tych dwóch kategorii miłości w człowieku, ale chodzi o taką syntezę harmonijną. Takie jest założenie, taki jest plan, oczywiście, ale w praktyce to jest różnie. I dlatego właśnie musimy też uwzględniać tę rzeczywistość, jaka ona jest. Jeden z kapłanów zapytał kiedyś młodzież, czy podczas wyboru kandydata na męża, żonę dla nich jest ważne, by był to ktoś, kto kieruje się zasadami wiary. No i otrzymał odpowiedź od jednej trzeciej, tych właśnie osób zapytanych, że to nie ma specjalnie znaczenia. A więc, y, można to, nie wiem jak interpretować, w każdym razie y, na pewno nie jest to może przesądzające, czyli nie, nie świadczy to może negatywnie, bo takie osoby, jeśli są przekonane co do swoich wartości, to mogą jakoś też oddziaływać na tę drugą stronę i że może to się zmienić. Ale najczęściej, czyli może bardzo często spotykamy się z przypadkami, że oddzielane są sprawy wiary od spraw małżeńskich, tak jakby wiara mogła być oderwana od życia i Słyszymy o tym, że około jednej trzeciej związków małżeńskich no, że, że się rozwodzi i że jest to sytuacja niełatwa. Pytamy się, co jest powodem tego, i tutaj, gdy chodzi o duszpasterzy, którzy się tym od dawna zajmują, czy też no, mają taki już pewien system pracy, jak te sprawy bardziej analizować, są poradnie, są środki, także pewne, i pewne dane na ten temat. Tutaj opieram się na rozeznaniu pewnego kapłana, który prowadzi takie badania od dłuższego czasu i twierdzi, że w świadomości małżonków, z grubsza rzecz biorąc, musimy tutaj trochę dokonać uproszczenia, funkcjonują dwie podstawowe koncepcje podejścia do życia i do małżeństwa dwie podstawowe koncepcje podejścia do życia i do małżeństwa. Pierwsza jest koncepcja indywidualistyczna, nieraz nawet skrajnie indywidualistyczna i polega ona na tym, że dla takiej osoby no, ważna jest, używa się w psychologii takiego terminu samorealizacja, czy też jakieś takie no, zaspokojenie własnego punktu widzenia własnych potrzeb. Mówimy o, o tym, że każdy człowiek ma jakieś potrzeby. Przy czym ogólnie można mówić, że potrzeby się, są łączone bardziej z naturą człowieka. Potrzeby no, żeby zabezpieczyć swoje, swoje życie, swój byt. Mówi się o tym, że człowiek, każdy człowiek ma swoje pragnienia. Przez pragnienia rozumiemy, te potrzeby wyższe, duchowe też i ostatecznie odnoszące się do życia duchowego, do Boga. I y, mówimy też o wartościach. Y, wartościach, y, no, wiara y, stawia nas wobec, wobec wartości, już tutaj mówiliśmy. Y, I teraz jest zawsze kwestia, jak połączyć te wartości te potrzeby z wartościami jak motywować nasze potrzeby, jakimi wartościami je motywować. Tu wkraczamy w taki e, świat już bardziej złożony, no, że każdy człowiek musi się jakoś sam e, opowiedzieć. E, może ktoś mieć e, nawet e, silną potrzebę stworzenia rodziny i mówi ten, że kapłan, że e, jeśli ktoś ma podejście takie indywidualistyczne, to będzie te, to podejście narzucał w swoim przeżywaniu małżeństwa i rodziny. I że może być trudno, może być trudno, trudność w przeżywaniu małżeństwa. Tak, Jeśli istnieje w kimś silna potrzeba do bycia kochanym, to właśnie ta potrzeba może wynikać z tego, że w dzieciństwie człowiek za mało doświadczył ze strony rodziców uczucia, akceptacji, takiej miłości bezwarunkowej, którą potrzebujemy i że tego typu później jakiś głód, tej miłości, pozostaje w człowieku i on się odzywa nawet w późniejszym czasie i może prowadzić do kryzysu, ponieważ druga strona też odczuwa taką y, potrzebę, ale y, no, nie zawsze jest może tak bezinteresownie nastawiona, żeby tę potrzebę drugiej osoby zaspokoić. Y, oczywiście y, na y, Wpływ na podejście takie indywidualistyczne do małżeństwa i do rodziny Ma, mają zazwyczaj różne trendy kulturowe, to co się dzieje w świecie, i może to mieć wpływ, zwłaszcza na te osoby, które nie mają jakichś wzorców takich z własnego środowiska rodzinnego, tylko potem szukają tych jeszcze wzorców i znajdują je w internecie. Tak. Dalej może być taka sytuacja, że w jakiejś rodzinie, gdzie dorastają dzieci, jest kładziony mocny nacisk na to, by dzieci walczyły o swoje, by sobie umiały poradzić w życiu, żeby takie nastawienie na, na to, żeby zdobywać, no, konkurować z innymi w nauce i tak dalej. Jeżeli takie nastawienie jest wpajane w jakiejś rodzinie, to potem w małżeństwie taka strona zazwyczaj staje się, taka osoba staje się dominującą stroną, dominującą stroną i już no, oczywiście małżeństwo posiada pewne trudności w takim szukaniu kompromisów jakichś. Mówię tutaj o pewnych uwarunkowaniach, które nie muszą oczywiście się sprawdzić w każdej sytuacji, tylko że mogą mieć, mieć wpływ. Także mówi ten ktoś, kto zebrał to doświadczenie, że do rozpadu małżeństwa mogą się przyczynić też łatwiej takie sytuacje, że ktoś pochodzi z rodziny, gdzie już doszło do rozwodu i że dzieci to przeżyły, a więc mają w swojej świadomości czy podświadomości nawet jakoś tak to, to trochę że e, można tak właśnie rozwiązać e, tę kwestię kryzysu, że jest to jakaś łatwiejsza droga, ale oczywiście to też nie musi być uznane za sytuację determinującą. Determinującą. E, także e, innym utrudnieniem związanym e, z rozpadem rodziny macierzyńskiej jest e, fakt, że no, y, są osoby wychowywane tylko przez matkę albo przez y, ojca i y, tutaj też, y, no, y, sposób wychowania może być taki czy inny. Y, może się zdarzyć taka sytuacja, że matka, y, jeśli istniał konflikt między nią a jej mężem, y, mocno przywiąże do siebie y, swoją córkę, czy swojego syna, albo nawet nastawi negatywnie wobec swojego męża. To może być i odwrotnie. I że wtedy jest problem z identyfikacją, identyfikacją. na przykład w przypadku syna, że on się nie może zidentyfikować z ojcem i może się wytworzyć zaburzenie, zaburzenie homoseksualne tak zwany homoseksualizm strukturalny to nazywają jeśli w młodym wieku dochodzi do, do czegoś takiego no i to to przetrwa potem zostanie to e, przebudzone w młodości e, może być tak, że matka e, bardzo zwiąże ze sobą e, swojego syna dlatego, że przeżyła mocno utracenie męża i go e, traktuje Tutaj właśnie znalazłem takie określenie, jako zastępczego męża. Nie wiem, czy się z tym zgadzamy. I że e, potem, e, nawet gdyby on się ożenił, to zawsze ta silna więź zostaje. No i jak się pojawia jakiś nawet mały kryzys, to matka mówi, no może wracaj, e, bo ja, e, ja bardziej e, ciebie kocham, czy walczę o, o tę miłość i na tym tle też może dochodzić do takich właśnie sytuacji bardzo kryzysowych, bardzo trudnych. Inną kategorię osób, jeszcze te parę minut przedłużę, jest, są takie, które, które przeszły, jak się określa Pranie mózgu. I tutaj w takich może środowiskach jednorodnych, jak policja, wojsko, zdarzają się takie, takie grupy mężczyzn, którzy ciągle ze sobą przebywają i odrywają się od, od rodziny, wyobcowują się, jakby emigrują, że żony narzekają na to, że ta wspólnota e, słabnie i że z czasem ci mężczyźni stają się e, nawet wulgarni, agresywni i że tego typu e, też, e, też wpływ może być właśnie e, zauważalny na e, rozwijanie e, e, wspólnoty małżeńskiej. To są te przypadki, czy te typy małżeństw, które funkcjonują na tym podłożu bardziej indywidualistycznym. Takim podejściu do, do życia i do koncepcji małżeństwa i rodziny. Przeciwstawnym modelem tego jest właśnie model oparty na tym, żeby stać się darem dla drugiej osoby, żeby swoje życie zrozumieć jako Taki, taki dar siebie dla, dla małżonki, dla męża i dla rodziny, no i jako taką służbę, poświęcenie się. Oczywiście to wymaga otwarcia się coraz większego na te karitas, na, na miłość Chrystusa, miłość Bożą i wtedy jest możliwe, że właśnie ta, ta miłość interesowna ewoluuje i tak się, tak się rozwija tak, dar z siebie winien być bezwarunkowy, bezwarunkowy, no to nie jest, nie jest takie łatwe, ponieważ nikt nie, nie jest zdolny od razu do tego, żeby no, ta, taką miłość oferować, ale może stopniowo wzrastać i uczyć się takiej, takiej miłości. A więc... Tutaj będę jeszcze mówił o rozwoju i wzorcem tej miłości jest dla nas Chrystus, który swoje życie ofiarował w służbie ludziom, że przyszedł na świat dla naszego dobra. Ewangelię, którą głosił, to też właśnie zajmował się ludźmi, uzdrawiał ludzi. To jest Jego jakby poświęcenie się dla, dla nas wszystkich. No i ofiarowanie się z miłości w akcie dokonania zbawienia. Tak, także to jest ten, ten zarys, to powołanie do, do małżeństwa, które wpisuje się w miłość Pana Boga do nas i w naszą, w naszą odpowiedź. No niech, niech to może posłuży nam na, na jakąś refleksję, by swoją także swoją te relacje móc bardziej wpisywać w swoje przeżywanie wiary. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, że może kogoś znuszymy. Tak. Nazwano tę drugą koncepcję, podejścia do małżeństwa, pierwsza ta indywidualistyczna, a ta druga... Się... Ta druga, no to, to jest tak, yy, samodarowania się, dar z samego siebie no. dla innych, takie są określenia. W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym jest powiedziane takie zdanie. Człowiek nie może się spełnić inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. Jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie. I no to Jan Paweł II to wiele, wielokrotnie to powtarzał. I można to że, że trzeba się po prostu no, odważyć i, i, i poświęcić. I wtedy to, to, że przynosi takie... To jest jakby no, gwarancja szczęśliwego małżeństwa. Ale to musi być przez dwie strony realizowane. No i trzeba skądś tę miłość brać, żeby ją dawać. Ale człowiek sam dla siebie nie jest źródłem miłości, tylko musi się podłączyć gdzieś, prawda? Kroplówkę miłości. Kroplówkę musi mieć, tak. <śmiech> tak. To są A właśnie... tak sobie wyobrażam że jak ma kroplówkę i Pan mówi Bóg... tą to, to kroplówką sam do nas miłość. Tak można Bardzo wyobrazić. pięknie, takie obrazy nam są potrzebne. No, bo nie możemy zbyt, zbyt abstrakcyjnie tutaj myśleć o tym, ale tak, tak obrazowo trzeba. Tak. Każdy mm. ma prawo do swojej yy, przedstawienia mm. tego na swój sposób. Tak. Amen. Amen.